Fabet Zdrowej Skóry. Tylko teraz wszystkie dermokosmetyki Farmaceris z prezentem. Szamponem wzmacniającym włosy. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 marca minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip Pilot, który prawdopodobnie rozbił samolot ze 150 osobami na pokładzie leczył się u psychiatry i miał myśli samobójcze W Jemenie trwa walka o władzę i giną cywile Bomby spadły na obóz dla uchodźców Nie żyje ponad 40 osób Kilkadziesiąt kolejowych dworców do kontroli Eksperci sprawdzą stan nowych sufitów po tym jak zawalił się ten na dworcu wschodnim Andreas Lubitz, drugi pilot samolotu, który rozbił się w Alpach, leczył się w przeszłości psychiatrycznie, bo miał myśli samobójcze. Takie informacje przekazują niemieccy prokuratorzy. Te ustalenia dotyczą okresu, zanim mężczyzna zaczął pracować jako pilot. Co było, gdy już latał? O tym mówi rzecznik prokuratury w Düsseldorfie Ralf Herrenbrich. W kolejnych latach, aż do dzisiaj, do czasu aż wsiadł do tego samolotu, odbył kilkanaście wizyt lekarskich. Nie stwierdziliśmy istnienia, żadnych orzecznych, ani medycznych, ani dokumentów, które wskazywałyby na to, że nie może pracować i latać. Jednocześnie w dokumentach tych nie ma żadnej wzmianki o tym, by miał on skłonności samobójcze lub był agresywny wobec innych ludzi. Śledczy nie znaleźli jeszcze bezpośredniego motywu, który spowodował, że lubić prawdopodobnie celowo rozbił samolot. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pierwszy pilot wyszedł w trakcie lotu do toalety. Drugi w tym czasie miał zablokować drzwi i celowo obniżać pół aż do zderzenia maszyny ze zboczem góry. Dlaczego człowiek, który miał tak duże problemy z psychiką siedział za sterami pasażerskiego samolotu? Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz reporter. Mężczyzna usiadł za sterami samolotu tylko dlatego, że większość linii lotniczych zaprzestała szczegółowych badań psychologicznych. To, że pilotów nie bada się tak często jak powinno się psychologicznie jest trochę efektem upowszechniania dostępu do lotnictwa. Mówi ekspert lotniczy Dominik Sipiński. Lotnictwo przestało być postrzegane jako coś wyjątkowego. Stwierdzono, że lotnictwo to w gruncie rzeczy Trochę jak prowadzenie samochodu, tylko że w powietrzu starano się upowszechnić ten dostęp, zwłaszcza w Polsce to widzimy po rosnącej liczbie pilotów. Dziś eksperci jednym głosem mówią, że przywrócenie takich badań jest konieczne. I na pewno załogi latające powinny być również poddawane okresowym badaniom dla chorób, typu na przykład depresji. Mówi Michał Setlak z przeglądu lotniczego. Do katastrofy Airbusa A320 doszło w ostatni wtorek we francuskich Alpach. Zginęło 144 pasażerów i 6 członków załogi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz w serwisie trójki tragiczna informacja z Jemenu, gdzie trwają bombardowania wymierzone w rebeliantów, tyle, że bomby spadły na obóz dla uchodźców w południowej części kraju. Zginęło 45 osób, kilkadziesiąt strannych. Według świadków celem ataku były położone obok obozu instalacje wojskowe. Koalicja pod dowództwem Arabii Saudyjskiej bombarduje pozycje rebeliantów Houthi, którzy walczą o obalenie prezydenta Jemenu. Były poseł PiSu Adam Hoffman przegrał proces w trybie wyborczym, który wytoczył mu sztab wyborczy Bronisława Komorowskiego. Hoffman musi sprostować w mediach nieprawdziwe zdaniem sądu stwierdzenie, jakoby były członek władz skoku Wołomin Andrzej Klaszczewski zasiadał w komitecie honorowym popierającym obecnego prezydenta. Ma też płacić 10 tysięcy złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w laskach i opłacić koszty procesu. Postanowienie nie jest prawomocne. Hoffman już zapowiedział odwołanie. Ocenił, że wniosek prezydenta w trybie wyborczym jest formą knebla i cenzury. To ograniczenie wolności słowa podkreślił były poseł PiSu, po czym zakleił sobie usta taśmą z napisem WSI Komorowski. Potem jak w sobotę na Dworcu Wschodnim w Warszawie zawaliła się część sufitu, PKP przeprowadza pilne inspekcje budowlane. Rzecznik PKP Katarzyna Mazurkiewicz wyjaśnia, że zespół ekspertów oceni stan kilkudziesięciu dworców w całej Polsce. W trybie natychmiastowym zwoliliśmy kontrolę tych konstrukcji podwieszanych sufitów na dworcach, które zostały zmodernizowane po 2011 roku. To jest w skali kraju około 70 dworców. Chcemy mieć absolutną pewność, że na pozostałych dworcach taka sytuacja nie będzie mieć miejsca. Pod koniec tygodnia będziemy wiedzieć, jaki jest stan pozostałych sufitów. Dlaczego oberwał się sufit na Dworcu Wschodnim, to ustalają teraz specjaliści. Wiadomo, że koszt remontu poniesie wykonawca, bo budynek jest na gwarancji. Dworzec Wschodni został wyremontowany przed Euro 2012. Inwestycja kosztowała 60 milionów złotych. Rosja nie chce naszych warzyw. Nasi rolnicy nie mogą ich wysyłać za wschodnią granicę, bo ciągle obowiązuje embargo. I być może, żeby obejść te problemy, jedna z polskich firm postanowiła produkować warzywa w Rosji. Nowoczesna firma za 50 milionów dolarów ma powstać w okolicach Briańska i produkować pomidory. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak informuje agencja Interfax, polscy przedsiębiorcy wybrali już 50-hektarową działkę na przecięciu ważnych dróg. Briańsk-smoleńsk Smoleński, Moskwa, Kijów. Chcą tam wybudować cieplarnie, których wydajność szacuje się na 50 kg pomidorów rocznie z jednego metra kwadratowego. Przy tym zamierzają stworzyć około 800 miejsc pracy. Lokalne władze zagwarantowały polskim inwestorom ulgi podatkowe i pomoc w załatwianiu wszystkich kwestii administracyjnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejne informacje w skrócie serwisu Trójki o 17.30. Zapraszamy. Sport i to gorazdowski. Gdyby ochodziło o innego tenisistę, taka informacja nie byłaby niczym dziwnym, że 11 razy występował w turnieju w Miami i że nigdy go nie wygrał. Ale chodzi o samego Rafaela Nadala, Hiszpan znowu tego turnieju nie wygrał, bo tym razem właśnie w 11. podejściu przegrał w trzeciej rundzie z rodakiem Fernando Verdasco, Było 4 6 6-2, 3-6. Nie wszyscy dobrze sobie radzą w Miami. W trzeciej rundzie przegrały swoje mecze między innymi Ana Ivanovic, Victoria Zarenka i Angelik Kerber. Do jednej ośmiej finału awansowała natomiast. Liderka światowego rankingu, Serena Williams. Trener Paweł Janas, były reprezentant i selekcjoner kadry, został zwolniony z posady w Bytowie. Co prawda pod kierunkiem Janasa Bytowie awansowała do pierwszej ligi, ale potem coś się zacięło i klub jest dopiero na 15 miejscu w tabeli. Następcą Janasa ma być Tomasz Kafarski. Na ciekawy, choć kontrowersyjny pomysł, wpadł szef Formuły 1, Bernie on już zaproponował nową formę rozgrywania zawodów, wyścigowe mistrzostwa świata wyłącznie dla pań. Kobieca Formuła 1 miałaby być rozgrywana w sobotę albo w niedzielę przed wyjazdem na tor prawdziwych mężczyzn w prawdziwych bolidach. Już widzę jak feministki wyrażają swoje najwyższe oburzenie, że spycha się je na drugi plan i czy to co znaczy, że są gorsze od mężczyzn. Przecież kobiety wygrywały rajdy w Mistrzostwach Świata, czy nawet sam rajd Dakar. Imprezę wyraźnie dla twardzieli. Jose Mourinho przekonał właściciela Chelsea Romana Abramowicza do sprowadzenia, tak się mówi, takie są plotki Rafaela Varana z Realu Madryt. Jak twierdzą angielskie gazety, Chelsea jest gotowa zapłacić za piłkarza nawet 55 milionów euro. Ale co to jest 55 milionów euro? Właśnie na temat pieniędzy i transferów wypowiedział się odpowiedzialny za finanse Bayernu Monachium Jan Christian Dresen. Finanse Bayernu są w tak dobrym stanie, że klub stać na kupienie zawodnika za 100 milionów euro. Tak, dziś stwierdził y, biznesmen. Pytanie tylko, czy Niemcom taki zawodnik jest potrzebny, skoro ich transferowy rekord to tylko 40 milionów za Martineza, a takich piłkarzy jak na przykład Robert Lewandowski dostają albo biorą w zasadzie za darmo. Sponsorem programu jest Premio Opony Autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl A kolega opony na zimowe zmienił? Na jaki, przepraszam? Na, na letnie znaczy się. Yy, jeszcze nie. A, A da, To się proszę nie spieszyć, bo ja tu widzę w prognozie, że niewykluczone, że Białe Święta przed nami. O, Białe Święta to, jeszcze jest, to jest wystarczający powód. Natomiast proszę Cię, pamiętaj, że nie tylko śnieg determinuje, to czy zmieniamy opony czy nie, ponieważ opony letnie poniżej 6 stopni na plusie Spisują się gorsze niż opony zimowe, w związku z tym nie należy się za bardzo śpieszyć. No to w takim razie w tych dniach zimą powinniśmy jeździć, znaczy nocą na zimówkach, a w ciągu dnia na letnich. I jeżeli tak, w optymalnym układzie tak. No w optymalnym, no, ale sam wiesz jak jest. Wieczorem i w nocy pochmurno, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach śniegu i silny wiatr. Temperatura od zera na Podhalu do plus jednego w centrum i do plus trzech na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia chmury, deszcz, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg i wciąż jeszcze silny wiatr. I temperatura od 4 stopni w Augustowie do 10 na południu. Jak mówiłem, niewykluczone, że święta Wielkiej Nocy będą białe.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 Nie rozliczyłeś jeszcze PITU? Administracja podatkowa ma nową propozycję rozliczenia. Składając PIT 37 indywidualnie lub z małżonkiem możesz skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, tak zwanego PFR. Jak to zrobić? Pobierz PFR na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Zweryfikuj dane, uzupełnij o ulgi, odliczenia. Jeśli z nich korzystasz, przekaż 1% na OPP i gotowe. Kampania Ministerstwa Finansów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach POIG.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 ja jestem przedsiębiorcą, który prowadzi własną działalność i parę razy chciałem zatrudnić takiego pracownika w wieku dojrzałym. Natomiast problem z tymi ludźmi jest taki, że oni często jakby uważają, że praca... Im wieku, należy im się jakby jak, jak subuda, natomiast nie chcą jakby się samo rozwijać i jakby samokształcić. Pracując y, z tymi ludźmi u klientów miałem ten problem, że oni zawsze twierdzili, że nie będą się uczyć nowych rzeczy, ponieważ to jest im na starość niepotrzebne. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A my już za chwilę zabierzemy państwa do Jerozolimy.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 No matter when rain you when better the gotta stick together so get yourself under control get together and let good times Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki to był Stanisław Sojka i Roger Berg Big Band Zapraszamy do Trójcy. A teraz przenosimy się do Jerozolimy. W Wielkim Tygodniu codziennie będziemy odwiedzać to miejsce. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Marcin Gutowski. Te śpiewy to wczorajsza procesja z okazji Niedzieli Palmowej. A jak wygląda Jerozolima dziś? Witaj Marcinie na antenie. Dzień dobry. No dziś w Jerozolimie po słonecznym dniu chłodne i wietrzne popołudnie. Białe święta raczej akurat Jerozolimczykom nie grożą, ale sweter i kurtka są dziś niezbędne. Nie rozpieszcza jak na razie ten wielki tydzień. A jeśli właśnie o wczorajszej procesji no to dziś już zwykły, spokojny dzień, Niedziela Palmowa to dzięki temu głośnemu i żywiołowemu przemarszowi właśnie właściwie jedyny moment w roku, gdy katolicy są publicznie widoczni. Następny taki za rok, no a teraz życie wraca do normy, można powiedzieć. Ja codziennie w tym tygodniu w porannym i popołudniowym zapraszamy do trójki. Będę opowiadał o mieszkańcach Ziemi Świętej, o Żydach i muzułmanach i o chrześcijanach, przybliżał ich historię i ich życie, ale dziś chciałbym zacząć właśnie od tej Codzienności tutejszych chrześcijan. Zwykle, gdy tu jestem, odwiedzam zaprzyjaźnioną, tak już chyba mogę powiedzieć, rodzinę. George Abu Said i jego krewni są ofiarami konfliktów targających Ziemię Świętą i osadniczej izraelskiej ekspansji we wschodniej, czyli arabskiej Jerozolimie. Izraelskie władze, jak przyznaje Abu Said, korzystają z niemal każdej okazji, by wysiedlić palestyńskich mieszkańców i wprowadzać swoich osadników. Mężczyzna o tym, a także o tym, dlaczego Wielkanoc już zawsze będzie mu się kojarzyć nie tylko z Wielkim Świętem, ale i z koszmarem. Opowiedział mi wczoraj, gdy po uroczystej procesji zaprosił mnie do swojego starego i jak to na Bliskim Wschodzie bywa, poobijanego auta, by zawieźć mnie w odwiedzinę do swojego domu. Przede wszystkim Arab, po pierwsze jestem palestyńskim Arabem, katolikiem. Urodziłem się w 1941 roku na starym mieście w Jerozolimie, w połowie drogi pomiędzy kopułą skały a bazyliką grobu Bożego. Należy do Jerozolimy. Mój ojciec był kucharzem w jednym z klasztorów. Spłodził pięciu synów. W siódemkę wraz z matką przez wiele lat mieszkaliśmy w jednym ciasnym, zatęchłym pokoju w staromiejskich murach. Nie przelewało się, więc odkładałem każdą najdrobniejszą monetę. Gdy dorosłem i dostałem posadę w szkole, postanowiłem przekazać oszczędności na zakup domu dla całej rodziny, 9 kilometrów od centrum miasta. It was there. To właśnie tam zastała nas wojna sześciodniowa w 1967 roku. Wtedy zaczęła się izraelska okupacja wschodniej Jerozolimy i zachodniego brzegu. Po jakimś czasie przyszli żołnierze i powiedzieli Miejsce, w którym mieszkacie, to już nie Jerozolima, to zachodni brzeg, a nie Izrael. Ale jako urodzeni w Jerozolimie macie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Później jednak zmienili zdanie i pozbawili nas świadczeń. Żeby zachować swoje prawa, musiałem opuścić ten dom. Musiałem opuścić ten dom. W 2001 roku znaleźliśmy z żoną mieszkanie w dzielnicy Beit Hanina. Właśnie tam jedziemy. Zanim kupiliśmy mieszkanie, upewniliśmy się, że ma ono wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia. W ratuszu zapewniano nas, że jest legalne. Wydaliśmy oszczędności całego życia. Wprowadziliśmy się, Żyliśmy spokojnie. W 2009 roku w niedzielę wielkanocną wracaliśmy z kościoła do domu, gdy dostrzegliśmy ogłoszenie przyklejone na bramie. Głosiło, że budynek jest nielegalnie zbudowany i zostanie wyburzony. Omalnie zemdleliśmy. Szybko popędziliśmy do urzędu, by wyjaśnić sprawę. Zabraliśmy ze sobą stos dokumentów potwierdzających, że nabyliśmy legalnie wybudowane mieszkanie. Zgodność transakcji z prawem potwierdzili ci sami urzędnicy, którzy teraz sugerują, że dom stoi bez odpowiednich pozwoleń. I powiedzieli, wasz dom zostanie wyburzony. Okazało się, że deweloper wybudował jedno piętro bez zezwolenia. Wiedzieli o tym, gdy budował, ale nie reagowali. Co więcej, zapewniali nieświadomych lokatorów z niższych pięter, że ich lokale są w porządku. Teraz chcą wyburzyć wszystko. Dlaczego to ja mam być ukarany? być Jestem w naprawdę tragicznej sytuacji Wprowadziłem się tu, by zachować świadczenia Ale Izraelczycy i tak mnie ich pozbawili Powiedzieli, że zamieszkałem tu po sześćdziesiątce Więc mi nie przysługują A wcześniej przecież dwa razy zmieniali zdanie Nie obchodzi ich, że urodziłem się w Jerozolimie Mówią, że przyjechałem z zachodniego brzegu No, problem jest Problem polega na tym, że nie mamy z żoną żadnych dochodów, jedyne co mamy to to mieszkanie, ale boimy się, że pewnego dnia je wyburzą. My Jakiś czas temu rankiem usłyszeliśmy ciężarówki. Wyjrzeliśmy przez okno. Z aut wysypali się policjanci. Chwilę później pojawił się buldożer. Żona zasłabła. Na nasze szczęście okazało się, że wyburzali jeden z domów nieopodal. Odjechali. Nigdy jednak nie wiadomo, czy i kiedy przyjdzie kolej na nas. Za dwa tygodnie? Co wtedy będzie? Dokąd pójdziemy? Co się z nami stanie? Nie wiem. Co się Nie wiem. Myślę, że jest Myślę, że Bóg istnieje. Modlę się, by o nas nie zapomniał. Tylko to mi pozostało. To jedno, co mogę powiedzieć. George Abu Sa'id, jak wielu innych tutaj, wierzy w Boga, ale jak sam przyznaje, w rozwiązanie problemów wschodniej Jerozolimy i nie tylko przez polityków już nie wierzy. Bardziej prawdopodobne niż pomyślne dla niego i jego rodziny rozwiązanie jest to, że przy którejś z kolejnych nie odwiedzę go już i nie napiję się pysznej, przygotowywanej przez jego żonę lemoniady w ich mieszkaniu. Marcin, korzystając z tego, że, że, że jesteś tam, powiedz więcej, coś więcej na temat tego miejsca, w którym mieszka twój, rozmów, mieszka twój rozmówca, czy to jest e, dzielnica, w której mieszkają tylko Arabowie, czy Żydzi także? Tam mieszkają i ten, ten dom, wielopiętrowy dom, który e, być może będzie wyburzony, to jest dom, w którym mieszkają tylko Arabowie, czy Żydzi także mieszkają w, w tej kamienicy, w tym, w tym wielopiętrowym budynku? Bethanina to jest taka dzielnica na obrzeżach Jerozolimy w drodze do Ramalla, w której zamieszkują głównie Arabowie. No ale tak jak mówiłem, no, te osadnicze zakusy izraelskich władz, władz Jerozolimy sprawiają, że coraz częściej wprowadzają się tam te też Żydzi. Niemniej jest to dzielnica zamieszkana głównie przez ludność arabską nazywającą się bieludnością palestyńską, choć Izraelczycy najczęściej nazywają ich izraelskimi Arabami, ale no, już niedaleko y, przez jezdnie właściwie jest druga dzielnica, czy y, osiedle żydowskie zew, które zamieszkują no, wyłącznie Żydzi. Mm, no, y, y, sama wizytówka Twojego rozmówcy mówi, jak, jak skomplikowane są sprawy tam na, na tym kawałku, na tym malutkim kawałku ziemi. Palestyński Arab, chrześcijanin urodzony w, w Jerozolimie. Tak, takich historii będzie w tym tygodniu dużo więcej. Będziemy je opowiadali w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do trójki przez cały wielki tyt. Dziękuję bardzo. Kolejna relacja z Jerozolimy już jutro w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A my mamy dla państwa pięć egzemplarzy książki Marcina Gutowskiego. Święta Ziemia. Opowieści z Izraela i Palestyny. Można w niej znaleźć nie tylko historię George'a Busaida, ale także ponad sto innych opowiedzianych przez Izraelczyków i palestyńczyków. To są historie, które zebrał tam, spędzając tam w sumie długie tygodnie, liczone w miesiącach właściwie, Marcin Gutowski. Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki w sprawie książek Telefon 22 i 7 Trójek. Halinka dysponuje egzemplarzami Świętej Ziemi, opowieściami z Izraela i Palestyny. When sweep Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70 And Baby, my heart could still full as hard I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now.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 Baby, you're me now. To trójka, 27 minut po 17. Zapraszamy do trudu. No to jeszcze się ptaszki zmieszczą przed skrótem. Pierwsza jaskółka podobno wiosny nie czyni, ale już są. Na południu Polski pokazały się pierwsze dymówki. Najbardziej popularne i liczne w naszym kraju jaskółki. Bieżące informacje o lotach ptaków mamy już od 10 lat. Dzięki międzynarodowemu projektowi Spring Alive. W projekcie uczestniczą 53 kraje Europy, Azji Środkowej i Afryki. W tym roku jaskółki przybyły do nas nieco wcześniej niż zwykle. O mniej więcej dwa tygodnie. Ja na jak kurpi pochodzę i u mnie rok w rok było gniazdą. rok w rok przylatywałem cały czas Bo jestem też wędkarzem, widziałem jak robili sobie norki w skarpach w piasku Tak, oczywiście, skarpa na. oni się wierciły tam dziury i tam miały gniazda Ale czy to były jaskółki? Jaskółki na 100% nie wiem jaki gatunek, bo tam nie odróżniam gatunków. W kampanii Spring Alive obserwujemy jaskółki dymówki. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Mamy jeszcze drugi gatunek jaskółek w Polsce, to są jaskółki oknówki. A dlaczego dymówka? W tym projekcie są wybrane gatunki, które są do zaobserwowania we wszystkich z państw, które biorą udział w projekcie. Czy są już blisko? Na tej platformie każdy wpisuje swoją pierwszą obserwację. Dzięki temu widzimy, kiedy dany gatunek pojawia się w danym państwie. No Jak jaskółka wygląda? No, jaskółka ma łukowate z krzydła po prostu. Ogonek to ma taki w szpic, taki tak, jak widelec tak, trochę. Tak, wiem. No i specyficzny lot ma. No inaczej lata jak inne ptaki. Ona inne tam wymyki ma, inny ptak leci sobie prosto, a ono sobie w robi. Mamy w Polsce trzy gatunki jaskółek. To znaczy jest to jaskółka dymówka. Tomasz Mazgajski, Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Taka chyba najbardziej powszechna rzeczywiście. Najczęściej ją widzimy właśnie taką siedzącą na drutach, z widlastym ogonem, gran granatową, czy biało-czarą, zależności od tego, na jakim tle ją widzimy. Generalnie dymówka stara się budować gniazda wewnątrz budynku, czyli właśnie stajni, czyli właśnie obory jakiegoś garażu. I dymówki mają gniazda, nazwijmy to, otwarte od góry. No trzeba pamiętać o tym, że jeżeli taka dymówka zbuduje gniazdo w garażu, no to trzeba zostawić otwarte okienko na przykład, żeby te ptaki mogły sobie tam spokojnie wlatywać i wylatywać, żeby nie zamknąć ich albo z gniazdem, albo nie zamknąć powiedzmy gniazda z pisklentami, tak żeby ptaki nie miały tam dostępu zimują w Afryce na południe od równika. Muszą pokonać aż 10 tysięcy kilometrów. Zajmuje im to cztery tygodnie. Lecą głównie w dzień. Pierwsze przelatują samce. W Polsce mamy do tej pory 12 obserwacji, najwięcej na Podkarpaciu. Na drutach siedzi. Tak, przede wszystkim na ostatnim drucie. Ale jakoś przeżywa eskapadę. No, nie, na no, ostatni drut to jest akurat zerowin. Odgromnik, bez prądu. To myśli pan, że one wiedzą, gdzie usiąść? No chyba tak, które tam siadają. Bo górni zawsze jest odgromnik. Są mądre nie ale jak wiedzą, gdzie no usią. Tak? Ja o jaskółki pytała Ewa Dudzińska. Jak państwo słyszeli, pierwsze jaskółki już się pojawiły, są na południu Polski i lecą na północ. Tyle, że i jaskółki, i bociany mogą być nieco zdziwione w czasie świąt Wielkiej Nocy, jeżeli sprawdzi się prognoza, która mówi, że święta mogą być białe. Jest 17.30, w trójce skrót wiadomości Benjamin Filip. Rażąco niesprawiedliwy, kuriozalny i niezrozumiały, tak Mariusz Kamiński komentuje dzisiejszy wyrok. Sąd skazał polityka PiS na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z tzw. aferą gruntową. Przez 10 lat nie może on też zajmować kierowniczych stanowisk w administracji państwowej. Kamiński zapowiada, że odwoła się od wyroku, a kolejne komentarze za kilkanaście minut w pulsie trójki. PKW zarejestrowała troje kolejnych kandydatów na prezydenta. To Andrzej Duda z PiS wspierana przez SLD Magdalena Ogórek oraz lider Twojego Ruchu Janusz Palikot. W sumie oficjalnych kandydatów jest ośmioro, to także Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Adam Jarubas, Paweł Kukiz oraz Jacek Wilk. Trzy osoby, Marian Kowalski, Paweł Tanajno oraz reżyser Grzegorz Braun wciąż czekają na decyzję PKW w sprawie rejestracji. Organizacja Narodów Zjednoczonych dotycząca wyżywienia i rolnictwa apeluje o pilną pomoc dla Syrii. FAO szacuje, że blisko 10 milionów ludzi znalazło się w sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego. Wylicza, że potrzeba 120 milionów dolarów, by powstrzymać pogarszanie się sytuacji. W Kuwejcie jutro rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja Darczyńców dla Syrii. W wyniku wojny domowej w Syrii 11 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy. W Szwajcarii rozpoczęło się internetowe głosowanie w sprawie nowego hymnu narodowego. Ten... Stare uznano za przestarzały w otwartym społeczeństwie zawiera modlitewne odwołanie do boga, gór i słońca, sławi pobożność i alpejski krajobraz. Do 15 maja szwajcarzy mogą wybierać spośród sześciu nowych wersji hymnu głosy oddane przez internet będą stanowić 50%, drugie 50% to będą głosy żyli złożonego z muzyków, dziennikarzy, członków chóru i organizacji sportowych. Wiadomości ekonomiczne Paweł Jeszcze przed świętami kierowców czekają duże zmiany. Ubezpieczyciele ruszają z bezpośrednią likwidacją szkód. Od środy w przypadku stłuczki wszystkie formalności związane z odszkodowaniem będzie załatwiała nasza firma ubezpieczeniowa, a nie ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Zalety tego rozwiązania tłumaczy prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Grzegorz Prądzyński. Zakład Ubezpieczeń będzie starał się zlikwidować tą szkodę w sposób jak najlepszy dla niego. Po to, żeby w następnym roku, jak będzie odnawiana polisa, ten konsument wrócił do tego Zakładu Ubezpieczeń Turmus sprzedał tą polisełce. Do systemu bezpośredniej likwidacji szkód przystąpiło na razie 8 największych towarzystw, które łącznie kontrolują prawie 70% polskiego rynku. Z nowych zasad będą wyłączone wypadki zagraniczne, szkody na zdrowiu oraz roszczenia ponad 30 tysięcy złotych. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli kwestionuje sposób legalizacji dystrybutorów z paliwami. Zdaniem Niku okręgowe i obwodowe urzędy miar w sposób niewystarczający nadzorują to, czy urządzenia poprawnie odmierzają ilość tankowanego paliwa. Efekt na 60% wszystkich zbadanych dystrybutorów yy, zawyżało wskazania na niekorzyść kupującego. Takie są wnioski z dwuletniej inspekcji przeprowadzonej w województwie świętokrzyskim i łódzkim. Międzynarodowe instytucje analizują nowy plan greckich reform. Jeśli uznają, że planowane przez Atenę działania są niewystarczająco wiarygodne i kompletne, będą rekomendowali, nie będą rekomendowali wypłaty kolejnej transzy pożyczki dla Grecji. Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas powiedział jednak, że na osteczną, ostateczną ocenę w tej sprawie jest jeszcze za wcześnie. Konstruktywne rozmowy w ramach Grupy Brukselskiej trwają od piątku, ale jest jeszcze nie zapadła żadna decyzja. Wczoraj niemiecka agencja DPA, powołując się na źródła w Brukseli, napisała, że lista reform jest niejasna i niewiarygodna. A teraz już łączymy się z Rolandem Paszkiewiczem z Centralnego Domu Makterskiego PKS-a. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Czy wzrosty na warszawskiej giełdzie oznaczają, że udało się przełamać spadkową pasę z ostatnich sesji? Wypadkowo tak, bo rzeczywiście mamy pierwsze wzrosty od ponad tygodnia, natomiast jeśli chodzi o styl tych wzrostów, to już pewnie nie, więc tą sesję można podsumować takim jednym wyśpiechtanym, sportowym zdaniem z wyniku. Można być zadowolonym ze stylu mniej, bo i obroty małe, niespełna 700 milionów i właściwie cały ten wzrost, który w przypadku wig i wig 20 sięgnął prawie 1%, zrobili inwestorzy w ciągu pierwszej godziny, potem już nic się nie działo. To, co może zdeterminować w tym tygodniu przebieg wydarzeń na rynku finansowych, to pewnie kalendarz. Jutro mamy ostatni dzień miesiąca i to zwykle powoduje, że inwestorzy są bardziej aktywni, Na a w tygodnia to już święta, czyli piątek w większości, na większości parkietów wolny inwestorzy będą, e, będą świętować a w tym czasie pojawią się najistotniejsze w tym tygodniu dane, czyli dane z amerykańskiego rynku pracy. jeśli dodamy do tego jeszcze, że w poniedziałek świąteczny Amerykanie wrócą do pracy a Europejczycy nie, no to znaczy, że my będziemy musieli zgadnąć co Amerykanie zrobił jeszcze na początku przyszłego tygodnia a to zwykle pewnie zapowiada dość ciekawe wydarzenia na parkietach, więc pewnie ten tydzień na pewno skrócony, a pewnie i ciekawy. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z CDM PKOSA. Jeśli chodzi o giełdę amerykańską, tam mamy wzrosty dość wyraźne, no bo ponad 1% zyskuje S&P 500. Złoty zaś dziś nieznacznie mocniejszy poza dolarem. Ten drożeje 3,78 zł. Euro kosztuje 4 ,8 zł. Fund 5,59 zł, a frank szwajcarski 3 ,90 zł. groszy. Noc pochmurna, miejscami spodziewane są opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, w górach może to być śnieg, no i wciąż będzie wiało. Temperatura w nocy od zera na Podlasiu do plus jednego w centrum i do plus trzech stopni na Dolnym Śląsku, ale silny wiatr będzie potęgował poczucie zimna. Jutro wciąż dużo chmur, możliwy deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, będzie nam towarzyszał silny wiatr i temperatura od czterech stopni w Augustowie do dziesięciu stopni na południu. I niewykluczone, że w czasie świąt Wielkiej Nocy znowu będzie biało, mówię znowu, bo bodajże przed dwoma, dwoma laty, dwa lata temu było białe święte Wielkiej Nocy. Tak, trochę wszystko na głowie stoi. Nie można tak było w styczniu albo w lute? Boże Narodzenie, prawda? No właśnie. Jeśli chodzi o święta Wielkiej Nocy, to polecamy bardzo ważny problem przed o 19. Tak. W bardzo ważnym projekcie zajmiemy się y, tym, czym Polacy zawsze żyją na święta. Czyli, czyli majonezem. Czyli nie tylko majonezem, nie jajkami, ale mięsem. No, święta bez, bez mięsa to, to praktycznie się nie liczą. Y, parę jest problemów w tej branży, a parę też przykładów, jak można sobie poradzić w trudnych czasach. Warto słuchać niezależnie od branży bo jest parę pomysłów na to, jak dobrze ustawić sobie biznes, żeby nie ponieść straty, jeżeli któryś z naszych kontrahentów nagle musi się odwidzi i przestanie zamawiać nasze towary. Czyli między innymi o białej kiełbasie świątecznej. Tak, i też, i myśliwskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Pomysł na pyszny deser od poniedziałku w Kauflandzie. Butelek Pińsk Polo XXL 99 groszy. Galaretka Dr. Edker 98 groszy. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Przerwa na zagadkę. Jesteście gotowi? Oto pytanie. Co robią zimowe opony, kiedy przychodzi wiosna? Zmieniają się, ale przecież nie same.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 Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Ktoś napisał, że strasznie marudzę Z tymi Białymi Świętami Będą to będą, ale po co tak o tym mówić Pozdrawiam gorąco i słonecznie I tutaj brak fragmentu SMS 22,7 trójek albo zd3 małpa radio.pl albo smsm 72 335. Rzeczywiście już ani słowa nie powiem. Sami państwo wiedzą o czym. Oglądałem TV, gryząc palce do krwi, a oni szli, szli, szli, szli. szli. Czy to czasem ci, którzy kiedyś już szli? Sztandary nie śli czerwono w krwi. Polska Zjednoczona partia radykalna. Nie oddam kraju komunistom na żer. Moja sytuacja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 za nie wiedzą, gdzie Krym leży. Cała masa ich zaciętych i złych, starców stęsknionych za osierzyn. Poza Zjednoczona Partia Radykalna. Nie oddam kraju komunizm na żelazny. Moja sytuacja jest tak fatalna, że znów muszę wołać. PZPR. PZPR. Maszeruje baba, choć kondycja słaba. boła pomocy, leje, niesie ją tłum. Lepsze chłopinę, dłonia sztandar trzyma. Woła, że Polska jest właśnie tu. Kiedyś mu kazali, gdzieś do swoja awarii. Kiedyś kręgosłup, dziś brak mu już jaj. Dzień święta do gardeł i całą pogardę. Pokazać światu, jak toczy ten kraj. Polska zjednoczona, partia radykalna. Nie oddam kraju komunizm na żer. Moja sytuacja jest tak fatalna, że znowu muszę połać PZP! PZP. Z przodu wejdziemy do narodu. Robi politykę, taki ma plan. A oni dalej szli, mieli połowę krwi. Tak sama znowu wyrasta pana. Ty idziesz, hanie, a ty liczysz, panie. Zastępy na pół martwy dusz. Jeszcze jeden krok i wejdziemy w mrok. Za panem Hama, za hamem kusz. Polska zjednoczona, partia radykalna. Nie oddam kraju komunistom na żel. Za 18 minut, godzina 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Bardzo ciekawy głos w dyskusji o pozycji zawodowej, pozycji na rynku pracy pracowników z grupy wiekowej 50+. Którzy często przegrywają w konfrontacji z młodymi wilkami. To nie jest tak, że my nie chcemy się uczyć. Tylko to, co oni wynieśli wczoraj ze szkolenia w korporacji, dla nich jest odkryciem Ameryki. A dla nas jest to po prostu rutyna. I im się wydaje, że ich niewiedza jest taka sama, jak nasza niewiedza. Z tym, że nasza niewiedza jest zupełnie inna od ich niewiedzy. Ich niewiedza jest niewiedzą totalną. To jest tak samo jak z lekarzem. Lekarz, który skończy studia, on jeszcze nie jest lekarzem. On dopiero wie jak się może tego zawodu uczyć. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa albo sms'em 71 335. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zakończył się, zakończyła się próba grupy Archive, która wystąpi o 19.05 na antenie trójki i w internecie. Przekaz wideo polecam, a u nas już za chwilę puls trójki. Inside. There was a song trapped inside. With the sweetest tune, he said. Trójka jest 17.45. czterdzieści pięć. TRÓJKI Łukasz Walewski, witam Państwa. Dziś na początek gorący temat dnia, czyli wyrok w sprawie nieprawidłowości związanych z tzw. aferą gruntową z 2007 roku. Oto jakie wyroki usłyszało byłe kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Trzy lata więzienia i zakaz pełnienia funkcji publicznych przez dziesięć lat dla byłego szefa CBA, Mariusza Kamińskiego z oraz jego zastępcy Macieja Wąsika, a także po dwa i pół roku dla byłych dyrektorów operacyjno-śledczych. A jeśli chodzi o samą aferę gruntową, sąd stwierdził zgodnie z wnioskami prokuratury, że CBA stworzyło fikcyjną aferę, podrzegało do korupcji, że nie nie było podstaw prawnych ani faktycznych do wszczęcia operacji kontrolowanego wręczenia łapówki przy odrolnianiu gruntów w Ministerstwie Rolnictwa za czasów Andrzeja Leppera, bo przypomnijmy, tego afera dotyczyła założono też bezprawnie podsłuchy osobom trzecim. Posłuchajmy, co mówił sędzia Wojciech Łączewski. Nie chodzi tutaj, proszę Państwa, w tym postępowaniu, jak słyszał sąd przy odbieraniu wyjaśnień, żeby zastraszyć osoby, które korupcję chcą zwalczać. Chodzi o to, by osoby zwalczające przestępczość korupcyjną nie narażały państwa na konieczność wypłat odszkodowań za działania ewidentnie sprzeczne z prawem. Rzecz w tym, by zwalczając tą korupcję, rozpoznając zagadnienia związane z procesem korupcyjnym, nie naruszać prawa samemu. Niestety takich naruszeń dopuścili się wszyscy oskarżeni, którzy swoim zachowaniem nie tylko pogwałcili przepisy ustaw, w tym ustawy o CBA, ale przede wszystkim najważniejszego prawa, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Choć przypomnijmy, że Piotr Ryba i Andrzej K. afery zostali nieprawomocnym wyrokiem skazani w ubiegłym roku. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocna obrona, już zapowiada apelację. Mariusz Kamiński stwierdził, że wyrok... Jest tu cytat rażąco niesprawiedliwy i niezrozumiały. A w studiu Małgorzata Sadurska, PiS. Dzień dobry. Dzień dobry. Orzechowski, PO. Witam. Dzień dobry, witam. Pani poseł, sąd wprost stwierdził, że afera była sfabrykowana, a akcja CBA to amatorszczyzna. To właśnie cytat przeprowadzona ze złamaniem prawa. Co pani na to? A tak jak pan redaktor powiedział we wprowadzeniu... Em w sprawie e, afery gruntowej zostało skazanych wcześniejszym wyrokiem sądu e, został skazany Piotr R. i Andrzej K. I wtedy sąd w uzasadnieniu stwierdził, że e, ci panowie zostali, są winni, a CBA... Nie, nie dokonało żadnych nieprawidłowości. Wszystko było prowadzone legalnie i w sposób zgodny z prawem. Więc mnie ten dzisiejszy wyrok, wyrok nieprawomocny Mariusz Kamiński już zapowiedział, że złoży w tej sprawie apelację, No jest po prostu całkowicie niezrozumiały. No, ja sobie no, kiedyś przyjęłam, że nie będę komentowała wyroków sądów, natomiast tego, tego wyroku nie da się nie komentować, bo on jest Naprawdę kuriozalny, i mało tego. No nie chcę tutaj e, mówić, że to było zrobione specjalnie, ale czas wydania a, tego wyroku kampania wyborcza, no, pokazuje, że ten wyrok całkowicie wpisuje się e, w retorykę e, kampanii wyborczej. Teraz już nikt nie będzie mówił o e, kampanii prezydenckiej, tylko będzie skr skręcona retoryka na a, wyrok, wyrok w sprawie, ten niesprawiedliwy wyrok w sprawie Mariusza Kamińskiego. I czy pani poseł, się dobrze Czy pani twierdzi w takim razie, że sędzia ten wyrok dzisiaj ogłosił i w takiej właśnie rozciągłości z powodu jakiegoś politycznego e, nakazu? Czyli, panie to Tak, to powiedziałam dokładnie, że ja nie chcę nawet przypuszczać, że sędzia e, w. No, tak jak pan to cytuje, pana zdobył coś z politycznego nakazu, ale wyrok, taki wyrok, tak niesprawiedliwy wyrok wydany w tym czasie, to są moje słowa już, całkowicie skręci dyskusję w kampanii prezydenckiej na całkiem inne tory, na całkiem błędne kory, tory. I jeszcze jedna rzecz, która jest warta podkreślenia, ten wyrok no, całkowicie zmienia wektory, bo pokazuje, że każe się nie tych, którzy dokonują korupcji, tylko tych, którzy, którzy z korupcją walczą, bo tutaj zostali no, niesłusznie został niesłusznie skazany Mariusz Kamiński za to, że walczył ko z korupcją, za to, że chciał wyeliminować korupcję życia y, publicznego, za to, że nie stosował żadnej taryfy ulgowej. Dajmy dość do słowa panu posłowi. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że sądy w Polsce są niezawisłe. O, był sędzia na I... telefon. Pani, sędzia Pani, sędzia o, tak Pani, Pani poseł, poseł twierdzi, że są zawisłe. Nie, Sądy w Polsce są niezawisłe i orzekają według swojego harmonogramu, a nie według żadnego wyborczego harmonogramu. Zresztą w Polsce w poprzednim roku była kampania wyborcza, w tym roku jest kampania wyborcza, więc gdyby iść tym torem, to sądy nie, mógłby, nie mogłyby orzekać, bo, bo trwała jakaś właśnie kampania wyborcza. Po drugie, CBA zarządów e, Mariusza Kamińskiego, e, jak się okazuje, wcale nie tropiło żadnych afer, ani, e, ani nie ścigało różnych e, przestępców, e, tylko sami tworzyli i kreowali te afery, nadużywali swoich uprawnień jako urzędnicy państwowi i jak sądzę, słusznie zostali skazani za nadużycie swoich stanowisk publicznych, swoich stanowisk państwowych. A panie pośle, Ale a to pani dlaczego że... panie pani ja pytanie, a to dlaczego prokuratorzy aprobowali działania CBA na etapie operacyjnym? Bo to w tej całej sprawie wydaje się być dość interesujące. I prokuratorzy, i sądy. Jest to dosyć y, trudna i skomplikowana procedura no? i zazwyczaj jest tak, że y, i prokuratura, i sądy na tym etapie nie są aż tak bardzo wdrożeni jak funkcjonariusze CBA, czyli ci, ci którzy y, dochodzą i po prostu skwapliwie zgadzają się na, y, y, na tego rodzaju rzeczy i myślę, że to jest trochę nauczka do tego, żeby tego w przyszłości nie robić i być bardziej uważnym. A może i prokuratorzy powinni zostać także pociągnięci do odpowiedzialności, panie pośle, w takim razie? Ci, którzy podpisywali, tak twierdzi przynajmniej Janusz Kaczmarek, właśnie na to zwraca uwagę czy znaczy być może, że w przyszłości na to trzeba zwrócić uwagę, bo jak się okazuje, nie, nie można do końca wierzyć służbom, które czasami potrafią wprowadzić na manowce I trzeba, i trzeba rzeczywiście być może w przyszłości patrzeć, prokuratorzy powinni być bardziej dociekliwi w takich sytuacjach. Tylko, że w tej całej sprawie jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia, a mianowicie, że... W tej samej sprawie w czerwcu 2012 roku sąd uniewinnił Mariusza Kamińskiego od zarzucanych mu wątpliwości, które miała prokuratura. Sąd uznał, że nie ma absolutnie w tej sprawie znamion przestępczych. To był czerwiec 2012. I co jeszcze ciekawe, dlaczego, no pozwalam sobie komentować ten wyrok sądu. No, sąd zasądził wyższą karę, niż domagał się tego y, prokurator. Więc to jest też y, ciekawe zagadnienie. Skąd tyle y zaciekłości u sędziego, żeby tą sprawę z jednej strony w tak, w tak niesprawiedliwy sposób osądzać, bo z jednej... Bo z jednej... Posługi, ja się naszym słuchaczom, że tutaj za to przestępstwo groziło do ośmiu lat więzienia, a, i tu cytat, za okoliczności łagodzące sąd poczytał pod sądy mnie karalność i dotychczasowe życiorysy oraz długi upływ czasu od zdarzenia. Panie Więc sąd panie, panie ale pan Ale, pan, ale pan, pan redaktor czyta to, o czym mówi przepis w kodeksie karnym. Oczywiście, natomiast ale sąd także ale, to wziął ale, pod uwagę. Ale też jest to, czego domagał się prokurator. Prokurator Przypomnę. domagał się roku, roku pozbawienia wolności, a sąd tutaj, proszę bardzo, skwapliwie podniósł to trzykrotnie, więc to jest rzecz bardzo dziwna. Ale jeszcze, co chyba myślę, że w tej sprawie warto, warto powiedzieć, że, no, że to jest, to jest Rzecz naprawdę kuriozalna, że każe się osobę, czy, która, walczy, która walczy z korupcją. Ja wiem, że Mariusz Kamiński to jest taka osoba, która, która dla um, Partii Platformy Obywatelska działa jak czerwona płachta. Pani, na Pani poseł odkręca kota ogonem. Nie, nie, po pierwsze nie, to, sędzia ja mówię, ten ja, ja został powołany ja mówię, ja mówię, przez ja pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proszę... Po drugie z orzeczenia i uzasadnienia sądu wynika, że Mariusz Kamiński nie ścigał żadnej korupcji. Tylko podżegał do korupcji. Za, proszę, e... Nie, panie, panie pośle, bo pan wprowadza Więc... słuchaczy w wolę. O Nie, pani o nie poseł, bo... zdecydowanie ja tutaj będę na to pytanie. Bo jest jedna rzecz, bo wszędzie. Bo wszędzie. dzisiejszym. Panie poseł. No, bo, nie, no dobrze, to pamiętajmy. No, w uzasadnieniu o... sędziego, który podkreślał, że nie chodzi o samą korupcję, tylko o to, jak się z nią walczy i żeby walczyć z nią legalnie. Więc, tego pań, więc do panie redaktorze, sąd, który skazał Piotra R i Andrzeja K, stwierdził, że wszystkie działania podejmowane przez CBA były legalne. To jest pierwszy fakt. Po drugie, wszystkie działania podejmowane przez CBA były pod nadzorem prokuratury, a bardzo często to jest za zgodą y, sądu. tak? Więc to jest, to jest, to jest, to jest, jest druga rzecz. Sędzia, trzecia, trzecia rzecz, panie, y, panie pośle, to jest właśnie nawet sama retoryka tutaj pana posła wskazuje na jedną rzecz, że ta, ta sprawa, jest traktowana całkowicie jako, jako element kampanii wyborczej i element gry wyborczej. Bo dlaczego został wmieszany tutaj Lech Kaczyński, który, jak każdy prezydent, podpisuje nominacje sędziowskie osób, które które, które, mu, um, które zatwierdzi czy zaopiniuje Krajowa Rada Sądownictwa, i to się dzieje jako pewnego rodzaju procedurze. Pa, pamiętamy, a pan, pamiętamy a pan, że a pan były... włącza tą sprawę w kampanii wyborczą? Panie pośle, to nie jest po prostu. To jest, panie pośle, nieuprawnione. Pani poseł, proszę to dać jest panu posłowi odpowiedzieć. E, to pani włączyła tą sprawę do kampanii wyborczej, nie ja. Natomiast sędzia, uzasadniając dzisiaj e, ten wyrok e, istotnie dosyć wysoki e, w, w relacji do tego, co żądała, wnioskowała prokuratura, powiedział, że m, tylko oni znają akta sprawy i gdybyśmy my publicznie znali te akta sprawy, to być może ferowalibyśmy zupełnie inne wyroki. A jak pan skomentuje wyrok z, z czerwca 2012, gdzie są uniewinnił Mariusza Kamińskiego właśnie w tej samej sprawie. Jak pan to skomentuje? Czy tam, tam ten padły, sędzia był zły, tam pad, y, tam, bo inaczej znaczy, osądził, być, panie być, Raczej Być może orzekanie było zupełnie pod innym nie, kątem. Nie, w tej sprawie. To była ta sama tam, sprawa. Tam proszę pamiętać, że ci, którzy zostali tam skazani, oni tak naprawdę zostali skazani nie, na powoływanie nie, się na nie, wpływy, nie. więc to jakby zupełnie pan inny Ale Pan poseł na fakty, bo jedna sprawa to jest osądzenie i wyrok dla Piotra R. i Andrzeja K., a tutaj, co ja mówię o wyroku z czerwca 2012 roku, to, toczyła się sprawa w sprawie Mariusza Kamińskiego. Ta sama sprawa, kiedy dzisiaj zapadł wyrok i wtedy sąd stwierdził, nie było znamion przestępstwa i sprawę umorzył, panie pośle. Ale jesteśmy w tej samej sprawie i dzisiaj mamy wyrok, pana... z którego nie. ewidentnie wynika, że było podżeganie do korupcji, no że nie było żadnego ścigania afer i afer aferzystów. Ten sąd mówi, że nie było. CBA miało, proszę zaj... proszę miało się zajmować ściganiem aferzystów, a zajmowało się prokurowaniem tych afer. Nieprokurowaniem, absolutnie. To są pani To są słowa pana posła. Znaczy, to są słowa pana posła. Znaczy, panie nie, po... będziemy wyręczali, nie będziemy wyręczali sądu i ja nie będę zanadto się zajmował komentowaniem wyroków sądowych. Pan Mariusz Kamiński i pozostali mają możliwość odwołania się. Słyszałem, że z tego prawa skorzystają i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Natomiast dzisiaj orzeczenie sądu jest takie i tyle całkiem inne niż w tej samej sprawie dwa lata wcześniej. To już słyszeliśmy jutro jeszcze jedno zdanie komentarza. Proszę pół roku rządów Ewy Kopacz. Podsumowanie. Pani premier będzie się chwaliła. Zatem zapytam nie typowo pani poseł, co przez ostatnie pół roku się udało rządowi jedno zdanie, a pan poseł, za co się uderzy pan w piersi, co się wam nie udało? Co się udało rządowi? Tak. O, panie redaktorze, udało, jedno się, zdanie, pani poseł. udało się po pierwsze skompromitować i stracić całkowicie dialog na sytuację na Śląsku, kiedy nie było dialogu. E, pokazują jedno, a jeżeli pan się mi pyta, czy te 50%, tym ma się chwalić pani premier Kopacz jutro, to powiem tak, 50% zera, jest zawsze zero. Pan poseł, co się wam nie udało? O, byli już tacy, co mówili, że czasami jest mniej niż zero, Pani poseł. E, a czy. Od tego, co się nie udało, to jest opozycja i e, ja nie będę zajmował się tym, co się nie udało. Oczywiście nie zawsze się wszystko udaje. Natomiast e, e, udaje się bardzo wiele rzeczy i rzeczywiście... To co ten, ten, ten, ten, ten, ten rząd jest od tego, żeby sprawia, stawiać e, różne sprawy z, z, głowy, z głowy na nogi. Panie pośle, tak. czas nam się kończy. Jedna sprawa, która Czyli się udała? nic się nie udało. Znaczy, natomiast się nie udało. Co się udało? pan poseł no to nie się powiedzieć. W, chociażby wprowadzenie polityki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 Tej Wielkanocy mieli wielki apetyt mm, Zające, jajka, kurki, baranki Niektórzy większy niż inni I to wszystko z czekolady I każdy myślał